Oto mój dyktafon cyfrowy. To nagranie generalnie chciałem powiedzieć, że, że, że, że kolejną formę, taką mini formę dźwiękową, którą teraz właśnie słyszycie, będę raczej umieszczał już nie tyle na Facebooku, co na poznajpodcasting.pl. Wszyscy znają tą stronę oczywiście i jest możliwość tam pisania blogów. To nie są takie typowe blogi, jak, jak zakładacie sobie normalnego bloga, ale jest ciekawa opcja, ponieważ można także wstawiać player audio. Jak wiecie, niewiele platform ma tą możliwość, platform blogowych, a, a poznajpodcasting.pl ma taką platformę, więc się zastanawiam, czy czasem te formy takie moje, właśnie, mini formy dźwiękowe nie, nie umieszczać tam i zrezygnować całkowicie z Facebooka, bo jednak Facebook to, no niekoniecznie już jest takie miejsce, gdzie by, gdzie by umieszczać to wszystko. Ja wiem, ja wiem, że jest jakaś tradycja, która mówi o tym, że właśnie powinno się na Facebooku, tak, te mini formy, ale, ale, ale tradycja czasami się zmienia. Myślę, że tam nawet będzie ciekawe miejsce na takie rzeczy. Nagrywam to drugi raz. Nagrałem to wcześniej na tym moim już dyktafonie. Kurczę, strasznie P dźwięczne jest. Niestety na razie nie mam żadnej owiewki ani, ani niczego takiego, gąbeczki. Więc nałożę sobie na mikrofon moją gąbkę od mikrofonu normalną i myślę, że teraz będzie lepiej. Do czasu, jak nie dorobię się. Znaczy, nie dorobię. Sam sobie nie zrobię mikrofonu tego, który Robert casting proponował. Jest według mnie bardzo bardzo ciekawą propozycją i, i na pewno go zrobię, tylko muszę, muszę go w końcu tam zacząć sobie y, zacząć go sobie przygotowywać części, zebrać, skupić i, i zrobić go. Także y, jeżeli wejdziecie na poznajpodcastling.pl to tam jest login, czy jest mój login, czy też każdego innego. Jak klikniecie, to jest blog i, i tam wtedy być może właśnie moje Moje gadanie takie mini pojawi się w tamtym właśnie miejscu, <śmiech> niekoniecznie tylko tutaj. Cóż, jeszcze właśnie chory jestem, pewnie słyszycie, że jestem chory. No ale postaram się nagrać kolejny odcinek ejtj który pojawi się prawdopodobnie w czwartek. A już w przyszłą niedzielę znowuż to z sieci wzięte, więc zapraszam wszystkich serdecznie na oba te podcasty.